Opiwie.wordpress.com. Podcast, przy którym pocieknie ci ślinka. Witam serdecznie w 15 odcinku podcastu o piwie. Za mikrofonem Tradycyjnie Bania. Dzisiaj chciałbym przedstawić piwo Gorzowiak. Jest to piwo jasne niepasteryzowane o smaku miodowym. Posiadam także ciemną odmianę, którą chciałbym omówić w kolejnym odcinku. Jednak przejdźmy do tego co mamy dzisiaj. Jest to piwo z browaru Witnica. Piwo udało mi się nabyć na Drugim Gorżowskim Festiwalu Piwnym. Kosztowało 4 zł. Piwo jest w półlitrowej butelce. Jest to zwykła butelka, taka jak przeważnie wypuszcza browar Witnica. Jest ciemnobrązowego szkła. Etykiety na piwie nie są może jakieś rewelacyjne. Jest to biała etykieta z widocznym, narysowanym miodem i taką, taką łyżką, gałką do miodu napis gorzowiak, gdzie zamiast o jest narysowana pszczółka. Kontraetykieta również jest biała, jest napis gorzowiak, gorzów przystań. E, może przeczytam, co się znajduje na etykiecie. Piwo jasne niepasteryzowane z kompozycją naturalnych miodów pszczelich. Możliwy osad z naturalnych składników. Zawiera słód jęczmienny. Objętość alkoholu 4,2%. E, niestety nie ma informacji o ekstrakcie. Jak wspomniałem, pojemność e, Pojemność piwa pół litra, okres ważności przypada na dzień 25 października tego roku. Jeżeli spojrzymy na butelkę pod światło to faktycznie można zauważyć osad. Może są to jakieś resztki słodu, może jest to właśnie osad wynikający z tego, że do piwa jest dodany miód. Staram się uchwycić to na zdjęciu, nie wiem czy będzie to dobrze widać. Piwo wygląda przynajmniej przez butelkę obiecująco. E, lubię takie trochę mętne piwa. E, zobaczymy co będzie, jak je otworzymy i przelejemy do kufla. Myślę, że nie ma co przedłużać. E, rozpoczynajmy degustację. A może jeszcze tylko wspomnę, że Kapsel jest czarny z napisem polskie Piwo". Tak i to już by było na tyle. Otwierajmy. Piwo po otwarciu pachnie całkiem przyjemnie, można wyczuć wyraźny zapach słodu, zapachu alkoholu ani miodu niestety jeszcze nie czuć. Tak w zapachu wyraźnie dominuje słód. może jednak przelejmy do szklanki piwo, żeby ten aromat się lepiej mógł uwalniać. Piwo już znajduje się w szklance. Ma taki y, jasno-żółty kolor. Nie jest to nazbyt zbyt piwo, jednak nie jest też nazbyt mętne. Kolor to taki, ja bym powiedział, że to jest taki jasno-miodowy właśnie kolor. Y, jest całkiem ładny. Y, wytworzyła się Minimalna piana, może wysokości pół centymetra, która od razu znikła. Pozostały tylko takie pojedyncze bąbelki. Po przelaniu do kufla piwo oczywiście dalej ma słodowy zapach, jednak doszedł też taki leciutki zapach miodu. Piwo pachnie całkiem przyjemnie, jednak nie można tutaj mówić o jakichś mocnych aromatach, nic się... Nic się zbytnio nie przebija, poza tym słodem. Zapach nie jest mocny. Jest to taki leciutki aromat, który naprawdę trzeba się mocno nad szklanką pochylić, żeby go wyczuć. Niemniej jednak jest to całkiem przyjemna kompozycja, mi osobiście odpowiada. Piwo cały czas leciutko gazuje. A w szklance widać taki mętny osad. Tak jak już wspomniałem, piwo jest e, takie półprzezroczyste. Piana kompletnie zniknęła po jakichś trzech minutach. Nie ma nawet, e, nawet takiej obrączki na ściankach szklanki. E, jest to oczywiście minus tego piwa, bo piana jest e, dla mnie przynajmniej nader ważna. Jednak e, najważniejszy jest przecież ten smak. Maku piwa, wyraźnie czuć słód oraz czuć trochę aromat miodu. Nuty alkoholowe się w ogóle tutaj nie przebijają. Piwo jest całkiem smaczne, jednak, no właśnie, jest takie trochę rozwodnione. Jest to lekkie piwo. Może służyć za piwo takie deserowe. Ta miodowa kompozycja dla mnie przynajmniej od razu się kojarzy z jakimiś deserami, ciastami i takiego typu rzeczami. Piwo jest w smaku całkiem dobre. Na pewno na plus tego piwa przemawia to, że jest to piwo niepasteryzowane. Jak również to, że dodatek miodu jest właśnie naturalny, a nie jakiś, nie jest to jakiś miód syntetyczny. Może spotkajmy się kiedy upiję tego piwa trochę więcej będę mógł się lepszymi wrażeniami podzielić. Piwo z czasem nabiera coraz mocniejszego miodowego smaku. Jest to smak bardzo przyjemny, jednak ciągle nie jest to słodki miód. Jest to tylko taki Taki posmak, jaki w buzi pozostaje. Nie wiem, czy nie zwróciłem na to wcześniej uwagi, czy, czy to jest jakiś event, ale jak na początku wydawało mi się, że piwo jest mało nagazowane. Tak teraz mi się wydaje, że ilość gazów wzrosła, przynajmniej w smaku. Biorąc swyk do buzi, wyraźniej czuć bąbelki. No jest to trochę dziwne, ponieważ z czasem powinno się wygazowywać. Jednak jest to tylko prawdopodobnie moje takie odczucie i nie ma z prawdą nic wspólnego. Powoli dochodzę do końca piwa. Miodowe aromaty stają się jeszcze bardziej wyczuwalne. Jednak nie przytłaczają całego piwa, cały czas czuć taki piwny, słodowy smak i ten miód jest tutaj tylko taką piękną ozdobą, która naprawdę świetnie współgra z całością. Coraz bardziej smakuje mi to piwo, jest, jest to taki nietypowy produkt, jest to no, moje drugie piwo miodowe w życiu. Pierwsze to było bodajże jakieś piwo miodowe z browaru jabłonowo, które z tego co pamiętam było naprawdę, naprawdę obrzydliwe. Nie szło go wypić, a to się pije całkiem, całkiem przyjemnie. Ten miód jest tutaj główną atrakcją tego piwa, jest to naprawdę świetnie, świetnie skomponowane piwo. Ogólnie podsumowując mogę mu dać 6,5 punkta w 10 punktowej skali. Może trochę mało, a, a może właśnie adekwatnie. Na pewno należy punkty odjąć za tą pianę, Te, jak również punkty odejmuję za to, że piwo jest wodniste jednak. No i troszkę za cenę, jest to całkiem drugie piwo. No tutaj na plus na pewno wpływa ten świetny miodowy aromat i to on właśnie sprawia, że to piwo jest na 6,5 punkta ocenione, a nie na niżej. Myślę, że tyle podsumowania starczy. Polecam piwo spróbować każdemu i na pewno się podzielicie na, na tych, którym piwo bardzo smakowało i na tych, którym piwo w ogóle nie smakowało. Wątpię, żeby był ktoś, kto przejdzie po do tego piwa, obojętnie niewzruszony. Pewnie najłatwiej to piwo będzie dostać w województwie lubuskim. Jeżeli nie będzie, to jedyne województwo, w którym będzie ono dostępne. Niemniej jednak rozejrzyjcie się po sklepach, może uda wam się znaleźć. Ja osobiście polecam, mi smakowało. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Komentarze oczywiście możecie zostawiać na stronie opiwie.wordpress.com i trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.